Witam Was, kochani w Grozie Umiłowani, ale witam Was chlebem i jak najbardziej solą, a raczej solą tradycyjną, ale najprawdopodobniej w oko wasze, żeby reakcję wywołać. Znaczy, owszem, wiem, zdaję sobie sprawę oraz wiem, że wywoływanie reakcji wszelako można uzyskać innymi sposobami niż bolesna kwestia soli w oko, ale mam nadzieję. Że wy również wiecie, czyli sprawę sobie moi kochani słuchacze zdajecie, o moich wszelakich skłonnościach do posługiwania się metaforami. Sól w oko, reakcja, czyli wszystko jasne, no ale a propos reakcji. Z ostatniej chwili dowiedziałam się, że jednak była jakaś reakcja właśnie na ogłoszony przez niniejszą audycję, znaczy radiostację, przepraszam, konkurs dotyczący wymienienia kącików tematycznych występujących w audycji krwawa kałuża. Bla, bla, bla. Poważna sprawa, bo kąciki są, ale żeby wiedzieć, który i jak się zwie, trzeba krwawej kałuży wysłuchać, ewentualnie gdzieś wygooglać, czy znaleźć w opisach audycji, albo na stronie fejsowej, albo gdzieś tam no ale nie o tym chciałam chciałam mówić o tym, że z tego co wyczytałam w ogłoszeniu o konkursie, do wygrania była czyli tam nadal jest no, bo chyba termin konkursu jeszcze nie upłynął do wygrania jest książka autorstwa Małgorzaty Karoliny Piekarskiej oraz Gustowna Tolba wel jakiś tam plecak też gustowny, znaczy to jest dwa w jednym i teraz tak, jakiś czas temu Chciałam powiedzieć w niniejszej audycji, że jeżeli reakcji albo odzewu na konkurs nie będzie, to ja chętnie te nagrody, czyli książkę piekarskiej oraz torby aka plecaczek, chętnie zdefrauduję. Czytam, bym zdefraudowała, z, sorry z dykcję. Albo jej brak. Ale muszę zmienić to oświadczenie o potencjalnej defraudacji, gdyż reakcja na konkurs była i to podobno była reakcja prawidłowa. No, czyli się tą defraudacją obeszłam smakiem. No, może następnym razem. Chciałabym jeszcze dodać, że zdarza mi się mieć coś jakby daleko, daleko idące wnioskowanie, a to znaczy, że nagle zmieniam temat. Nie wiadomo dlaczego, i z tylko tam sobie znanych powodów, ponieważ jakimiś tam krętymi ścieżkami rozumowania wydaje mi się, że te tematy są ze sobą połączone i tak, i, tam, i tak. I, tam. I teraz tak, skoro plecak weltorba plus książka była wymieniona w konkursie, czyli konkurs posiadał tam jakąś zawartość co jest, że tak powiem, faktem faktycznym. A skoro zawartość, to należałoby aktualnie stwierdzić, co w dziewiątym odcinku Krwawej Kałuży będzie, czyli co, o czym będę mówiła. No to właśnie jest przykład mojego daleko idącego wnioskowania. No cóż, miałam do wyboru mnóstwo tematów, musiałam sobie je poukładać warstwowo, czyli ustawić priorytety, i także tak to wygląda. Że, że w niniejszej audycji mówiła będę o sprawach takich jak. Po pierwsze powiem między innymi o nowych projektach, albo o tak zwanych inicjatywach z polskiego i nie tylko polskiego pola grozy. I to nie tylko inicjatywach wydawniczych. A jakich? No, właśnie takich, o których powiem po pierwsze. Może dla niektórych inicjatyw w ustawie piedestał, ale jeszcze nie wiem. Po drugie powiem o tym, że groza jako taka trafiła na niwę naukową, że są mądre książki dotyczące zagadnień grozy i horroru oraz że szykuje się konferencja pod tytułem Światy Grozy, a mianowicie szykuje się w Krakowie. Po trzecie i czwarte powiem o czymś, co się nazywa kwestia czym dla ciebie jest bycie pisarzem z definicji, a tych definicji jest więcej niż jakikolwiek słownik czy encyklopedia by zniosła. Innymi słowy, <śmiech> jakaś paranoja nastała w temacie oraz jakieś dziwne teorie, wnioski czy stwierdzenia. Z doświadczenia powiem. Odpowiem również na pytania od słuchaczy, bo wpłynęły pytania, a jakie wpłynęły, a różnorakie. Po <śmiech> piąte, a raczej, ale nie w nawiązaniu do pytań od słuchaczy, powiem dlaczego nie lubię spotkań autorskich jako takich. Bo nie lubię, bo przyznaję się bez bicia. Nie lubię spotkań autorskich, a dlaczego nie lubię, a o tym powiem później. A bo gdyż, ponieważ teraz powiem, że nadeszła wiekopomna chwila, albo nadejszła wiekopomna chwila dla motyla, czyli czas nastanie na jakieś fajne granie, czyli poleci z głośników muzyka. Trwa kałuża numer 9 się rozkręca po przerwie muzycznej. Niczym ta karuzela niegdyś co niedziela. Tylko, że tym razem nie jest niedziela. Znaczy chyba nie jest, ale do rzeczy. Teraz, czyli niniejszym, nastąpi pierwsza odsłona tematyczna programu, a mianowicie powiem, co w... co po pierwsze. A po pierwsze powiem o nowych projektach wydawniczych polskich. Oczywiście. Jedna nowość to oczywiście nowe, jak się powtarzam, znaczy młode wydawnictwo, powiedziałabym raczkujące, ale nie powiem, żeby nie wzbudzać niezdrowych porównań do dzieci. Wydawnictwo, które to właśnie dokumentnie i całkowicie wpisuje się w grozę, postawiło sobie za punkt honoru oraz przyjęło zakres swojej działalności w temacie wydawania pozycji książkowych grozy i horrorów. Tym wydawnictwem jest wrocławskie wydawnictwo Gmork. Yeah. Poczekajcie, przełożę sobie kartkę. Gmork, o ile dobrze wymawiam, jest, jak już mówiłam, wydawnictwem młodym, ale z tak zwanymi ambicjami. Wiadomo, że każde wydawnictwo ocenia się przez pryzmat książek, które to wydawnictwo wydaje. Gmork na razie nie podlega żadnej ocenie, gdyż dopiero startuje. I tak startuje, że nakładem wydawnictwa Gmork właśnie... Ukaże się antologia opowiadań grozy zatytułowana Pokłosie. Tytuł nie jest kalką filmu Pasikowskiego, tylko antologią opowiadań grozy. Jedno opowiadanie napisała moja ulubienica Paulina Król, z którą niniejszym pozdrawiam. Z zapowiedzi facebookowych na fanpage'u wydawnictwa Gmorg i a propos Pokłosia wynika, że będą to teksty, dokładnie siedem opowiadań napisanych przez pięciu autorów, ale nie napisanych tak sobie rzepkę skrobie, tylko mianowicie w hołdzie Stefanowi Kingowi. Przedmowę do pokłosia napisał inny Stefan, mianowicie Stefan Darda. Z tego co wiem okładkę wykonał Darek Kocurek. O tychże planach, czy o tychże planach wydawniczych, powiem zaraz, ale o tychże panach, przepraszam że za pomyłkę, Szanownych, już mówiłam, że są genialni i w ogóle. I powtarzać się nie będę. Oczywiście, inna sprawa jest taka, że książki nie należy oceniać po okładce. Nieważne, jaka genialna jest ta okładka. Tak mówię wielce mądre przysłowie. Takoż z wrażeniami należy poczekać do lektury zawartości pokłosia. Książka wyjdzie, czytam, zostanie wydana, przeczytam i może nawet powiem co nieco o wrażeniach polekturowych Wydawnictwo Gmorg życzę mało spienionych wód polskiego rynku wydawniczego oraz życzę szerokiego wachlarza sukcesów wydawniczych oczywiście, trafnych również wydawniczych decyzji, prężnych i płodnych autorów oraz kupy pieniędzy z przewagą pieniędzy, bo nie kupy. I teraz tak. Drugą wydawniczą inicjatywą, za którą trzymam moje szanowne kciuki i bardzo owej wydawniczej inicjatywie kibicuję, jest mianowicie kwartalnik Dumnie i Pięknie zatytułowany Brama. Ładnie, nie? Pierwszy numer tego kwartalnika ma się ukazać niebawem, jakoś dosłownie za chwilę. Jestem oczywiście bardzo ciekawa zawartości, zarówno tekstów, jak i opowiadań, czy felietonów. Jestem ciekawa wersji graficznej, grafik czy tam ilustracji. Ale dlaczego akurat mówię o kwartalniku pod tytułem Brama? Ano dlatego, że cóż, to już jest któraś tam inicjatywa mająca na celu wypuszczenie magazynu papierowego welpisma, bo to się różnie określa, poświęconego grozie i horrorowi. A to znaczy, że... Przepraszam, zapotrzebowanie na tego rodzaju magazyny, czy tak zwane potocznie zwane gazety, że jest to zapotrzebowanie, że znajdą się czytelnicy, a o autorach chcących publikować swoje teksty nie wspomnę. Podoba mi się idea stworzenia pisma poświęconego od początku do końca grozie i horrorowi. I jednak przy okazji nie obyło się bez maruderów i ktoś powiedział czy też właśnie marudził, że to jest kwartalnik. Nie się się ukazywa, tam, to trzy I bardzo dobrze, że kwartalnik, moim zdaniem, będzie na co czekać. Co mi się generalnie podoba w tego rodzaju inicjatywach? Że są. Że co jakiś czas powstaje albo nowe wydawnictwo, albo magazyn papierowy nakierowany na horror i grozę. Hejterzy swoich szanownych paszczęk nie zamykają i wypisują jakieś debilozy w tym, że tam po cholerę powstają takie pisma, skoro szybko upadają, albo nie przynoszą zysków i wychodzi tylko jeden albo kilka numerów i koniec pieśni. Cóż. Mój komentarz jest taki. Takie są prawa tego cholernego rynku. Się nie oszukujmy. Ale mimo tego, że jest ciężko że nie ma pieniędzy, że magazyny upadają, to właśnie mimo tego, co jakiś czas skrzykuje się grupa zapaleńców, biorą się do roboty i wydają kolejny tytuł. Ja to widzę w, w, w ten sposób, że któryś z tych tytułów weźmie i mówiąc brzydko załapie w końcu. Na rynku zostanie i obrośnie w swoją markę. Będzie wyławiał tam perły grozy i horroru oraz nabierze czegoś, co się nazywa prestiż groźny prestiż horroru polskiego no to brzmi bardzo pięknie i smacznie i któremu yy, któremuś z magazynów papierowych rzeczy kwiatistego rozwoju oraz długich lat działalności wydawniczej na polskim wydawniczym rynku ale któremu, może to być na przykład brama oczywiście, może być horror masakra, może być krypta a krypta to jest kolejne przedsięwzięcie Tomasza Siwce, mam nadzieję że mu się, że tak powiem nie odechciało Temu Tomaszu. A o Tomaszu Siwcu mówiłam w którymś odcinku Krwawej Kałuży, w którymś poprzednim to jest piewca horroru wszelakiego i w ogóle generalnie ustawiłam mu piedestał i na tym piedestale Tomasz tam stoi sobie. A maruderom i hejterom mówię tylko tyle, że jeżeli nie mają nic konkretnego w temacie do powiedzenia czy napisania, w sensie nie napiszą jakiegoś dobrego tekstu grozy czy horroru, to żeby owi hejterzy i maruderzy spierdalali i nie przeszkadzali. A skoro tak, to znaczy, że teraz nadeszła pora na grajkę, przeszkadzajkę. Poproszę o muzykę, a ja idę sobie klepki poukładać przed ponownym wejściem na antenę, albo nawet ułożę sobie włosy na osobistej głowie, bo wieje i się potargałam. No to czyli wychodzi na jaw, że wychodzę ja i będę na dworze i wracam po utworze. Muzyka Ponownie witam i o zdrowie pytam. Przypomnę, że słuchacie dziewiątej krwowej kałuży. W drugiej odsłonie mojego superkrwowego programu powiem mianowicie o tym, że groza już oficjalnie, to znaczy częściej niż nieoficjalnie, czy może częściej niż kiedyś, trafia na niwę, mianowicie naukową. A skoro się zrobiło naukowo, to od razu poprzeczka wskakuje na tzw. poziomy poważne i posiadające odnośniki encyklopedyczne czy coś. Od razu wniosę poprawkę, że horror i groza wszelaka już od czasów swojego tak zwanego powstania literackiego wzbudza nie tyle kontrowersje, co pytania powoduje oraz niekiedy zostaje oba literacka welfilmowa groza poddana po ścisłej naukowej analizie. Tak, moi kochani, mam teraz na myśli opracowania, zwane opracowaniami naukowymi, zawierające horror i grozę, które to horror i groza są w tych opracowaniach rozłożone na czynniki pierwsze, wel łopatki. Konkretnie mam na myśli teraz książkę pod tytułem Filozofia Horroru albo Paradoksy Uczuć, autorstwa pana, który się zwie Noel Karol. I chyba ów pan nie ma nic wspólnego z Louisem Karolem, ale kto ich tam naprawdę wie, tych Karolów. Dlaczego o tej książce mówię teraz? Mimo, że książka ukazała się w roku 1990 na świecie, a w Polsce w roku 2004, jest to oczywiście tłumaczenie co ciekawe, w stopce redakcyjnej jest napisane, że książka została dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dla niedowiarków mogę przysłać skan, albo jeżeli się zobaczymy na tak żywo pokazać książeczkę z takim oto wpisem. Przypominam, że książka dotyczy horroru i grozy. I tak, poruszane w książce zagadnienia, ale oczywiście nie wszystkie z dziedziny horroru i grozy, są tam głównie filmowego, a nie tylko, są niejako uniwersalne. Ciekawe, prawda? Sam autor w przedmowie napisał, że do stworzenia tego rodzaju książki poczuł tak zwane parcie czy potrzebę, Parafrazuję oczywiście teraz, po tym, kiedy prowadził zajęcia z horroru oraz science fiction na Uniwersytecie Nowojorskim. Dodatkowo do stworzenia książki z dziedziny filozofii horroru, bo to jest taka dziedzina, na okładce napisana właśnie motywacji dodawali autorowi dwaj filozofowie, o których sam autor wspomniał, że są to nałogowi miłośnicy horroru. I tu wypada, wypada nadmienić, moi drodzy, że po, po raz kolejny wychodzi na jaw, że grozą i horrorem nie interesują się tylko i wyłącznie naćpani oraz wiecznie nachlani, rozdygotani potencjalni rezydenci oddziałów zamkniętych szpitali psychiatrycznych. Muszę wziąć oddech. Ale horrorem i grozą interesują się naukowe głowy. To znaczy wiadomo, że każdy człowiek niezależnie od swojego statusu społecznego oraz poziomu wykształcenia może skończyć w psychiatryku itd., tak itd., tak ale nie o tym chciałam. Chciałam o czym, że książkę pod tytułem Filozofia Horroru albo Paradoksy Uczuć, gdyż tak brzmi pełny tytuł naukowego opracowania, wielce sobie chwalę. I mimo, że jest to książka poddająca horror i grozę filmową oraz niekiedy książkową, tzw. zwanej naukowej Vivisekcji, treść owej książki wcale nie wieje nudą stęchłą i można z tej treści wyłuskać wiele ciekawych teorii oraz również wiele ciekawych ciekawostek. Masło maślane, ale to nieważne. Z książki tej korzystałam kilkakrotnie celem opracowania podstaw merytorycznych dla moich pogadanek na temat grozy i horroru. I bardzo mi w temacie ta książka pomogła. Takoż z pełną odpowiedzialnością polecam filozofię horroru albo paradoksy uczuć. Naprawdę polecam z doświadczenia. Przeczytałam, zakochałam się i zastosowałam. Druga sprawa w związku z oficjalnym wypłynięciem horroru oraz grozy na niwę naukową. Druga sprawa jest mianowicie taka, że szykuje się nic innego, tylko tak zwana konferencja naukowa nosząca znamienny tytuł Światy Grozy. Konferencja ma swój e, fanpage na fejsie, ma swoją stronę www, no wiadomo. Stworzone zostało również wydarzenie I jeżeli Odyn pozwoli i Matka Boska Pieniężna dopisze, wybiorę się na tę konferencję pod tytułem Światy Grozy i chętnie posłucham, co naukowe głowy mają w temacie do powiedzenia. Plus bardzo również chętnie zakupię materiały tak zwane konferencyjne książki w temacie, opracowania naukowe i inne wszelakiej maści naukowe treści, bo mnie to interesuje i tego nie ukrywam oraz bardzo się cieszę, że powstają tego rodzaju inicjatywy. I mam nadzieję, że konferencja tego rodzaju albo jakieś podobne wydarzenia, czyli tam odczyty naukowe, wykłady w temacie grozy i horroru, Będą się odbywały cyklicznie i zyskają popularność, a przez to pokażą, że horror i groza jako pola twórczości, w tym literackiej, były, są i będą oraz się rozwiną. A teraz się rozwinie muzyczny dywanik, gdyż koniec drugiej odsłony, czy tam trzeciej, już się pogubiłam w rachubach. Yy, kolej, kolejnego, że tak powiem, kącika krwawej kałuży, koniec yy, nastał, gadać mi się już nie chce, zaczynam się mylić, troszeczkę się zmęczyłam i posłuchałabym się, czy, że tak powiem, posłuchałabym czegoś fajnego. Proszę, melodyczną melodię, czy tam coś gramy. Muzyka wybrzmiała, krwowa kałuża wróciła na antenę, mam nadzieję, że tym razem się pomylę mniej, tam rzadziej, będę się mylić, może dykcję nawet odzyskam, o ile ją kiedykolwiek miałam. A teraz powiem o czymś, co się nazywa kwestia, czym dla ciebie jest bycie pisarzem, z definicji. A tych definicji jest więcej niż jakakolwiek ustawa przewiduje, czy jakikolwiek słownik mieści, czy encyklopedia by ewentualnie jakakolwiek zniosła. Innymi słowy, mówię szczerze, Jakaś paranoja nastała w temacie oraz jakieś dziwne teorie, wnioski czy stwierdzenia. Również mówię z doświadczenia. Czym jest dla mnie bycie pisarzem? Bo takie pytanie mi ktoś zadał. I ja powiem szczerze, bo inaczej nie umiem. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu. I teraz tak. Skoro nie umiałem odpowiedzieć na pytanie, czym jest dla mnie bycie pisarzem, czy to znaczy, że tym pisarzem nie jestem? Purista językowy by się wziął i czepnął na określenie kobiety mianem pisarz że tu nie pisasz, tylko pisarka. Owszem, znam wojny żeńskie i męskie końcówki. Najbardziej wkurwiają mnie u kobiecone czynności z końcówką oszka. No jak to brzmi? Psycholożka, ginekolożka, dermatolożka. No przecież, słuchajcie, to się można pożygać. Serio. Ja nie wiem, komu to przeszkadzało, żeby się mówiło pani psychologa albo pani piekarz, żeby damskie formy zawodów czy wykonywanych czynności nie brzmiały po prostu głupio. Albo śmiesznie. No czym jest dla mnie bycie pisarzem? Nadal nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Ale czy bym wiedziała, gdy, kiedy to pytanie zostałoby sformułowane w stylu czym jest dla mnie bycie pisarką? No nie. To tak zabrzmiało, czym jest dla mnie bycie koparką. No ale nieważne. No tak, zadanie, pytanie też nie potrafię odpowiedzieć. Jedni robią meble, inni piszą książki, a jeszcze inni robią meble i piszą o tym książki. Innymi słowy proszę o inny zestaw pytań. I tutaj stwierdzam, że nie musiałam zresztą długo czekać na ten inny zestaw pytań. Bo wpłynęły do mnie pytania. słuchacz. jeden miły pan spytał, ile ja kasy dostaję za audycję? Odpowiem również jednym słowem. Nic. Oczywiście mogłabym dodać, że nagrywanie audycji pod tytułem krwawa kałuża traktuję jako wielce przyjemne dla mnie hobby. Co nie znaczy, że audycji owych nie traktuję jak najbardziej poważnie. I Co nie znaczy, że do nagrywania tych audycji nie przygotowuję się. Przygotowuję się, ba, ja sobie każdą tę audycję szczegółowo rozpisuję, żeby jakoś czymś sensownym, czyli jakimś tam treściwym moim gadaniem, wówczas antenowy przeznaczony na emisję programu wziąć i wypełnić. Aby słuchacz usłyszał jakieś treściwe treści, że tak się wyrażę, a nie słowotokowe nic nie warte zapchać dziury? Mam nadzieję, że odpowiedziałam treściwie na pytanie. Ile kasy dostaje za nagrywanie krwawej kałuży? Kolejne pytanie od słuchacza brzmi mianowicie. Dlaczego w ogóle nagrywam coś w tak zwanym radiu amatorskim, skoro mam taki głos radiowy niczym głos damskiej wersji Wojciecha Mana, i powinnam mieć audycję w radiu normalnym? Ja jakąś najlepiej nocną audycję powinnam mieć. Odpowiadam. Drogi słuchaczu. Jesteś już kolejnym człowiekiem, który mi pisze różne treści, które powinnam wprowadzić w życie. Cóż, myślę, że ja doskonale wiem, co powinnam robić oraz gdzie i dobre rady sobie generalnie możesz, drogi słuchaczu, schować na tak zwane później. Inaczej mówiąc, nie wiem, dlaczego tak się dzieje, że otrzymuję pseudo dobre rady zawierające stwierdzenie, że co ja powinnam robić, a czego nie powinnam. Gorzej, że dostaję te rady od osób zupełnie mi obcych. Takoż stwierdzam niniejszym, że powinnam przejść do kolejnego pytania od słuchacza. A pana Wojciecha Mana, którego uwielbiam, bardzo serdecznie pozdrawiam, niniejszym. Kolejne pytanie od słuchacza brzmi, czy coś teraz piszesz? Piszę, mówiłam, ogólnie to dwie powieści na raz, przynajmniej pracuję koncepcyjnie nad dwiema. Nad drugim tomem Alwetoru oraz nad cytrynową śmiercią. Która to książka zawierać będzie z lekka inne moje spojrzenie na zombie oraz na no, chyba coś w kształcie wilkołaków, ale jeszcze nie wiem. Na pewno nie podejdę do, do wyżej wymienionych tematów standardowo i na pewno nie pojawi się w tekście kolej zmieniający się w ogromnego włochatego wilka pod wpływem pełni księżyca. Nie. Oficjalnie mówię również już po raz ostatni, że zrezygnowałam z pisania opowiadań, jak również nie zrecenzuję książek ani nie poprawiam yy, książek redakcyjnie, no chyba, że któreś z wydawnictw Zwróci się do mnie z prośbą o redakcję książki. To się zastanowi, ale nie wiem, czy podołam. Takoż moja decyzja może być odmowna. I chyba będzie odmowna, ale o tym również mówiłam chyba w poprzedniej audycji. Kolejne pytanie od słuchacza brzmi. Dlaczego piszesz horrory? Czytałem twoje wpisy na blogu z pamiętnika psiary, który masz na WordPressie i uważam, że powinnaś napisać coś w stylu takim właśnie. Odpowiadam. Znaczyna, widzę, że trafił się kolejny mądraliński, który mówi, co powinnam pisać, a skoro się spytał, to odpowiadam. Blok z pamiętnika psiary, który miałam na WordPressie, to był tak zwany eksperyment. Czasami potrzebuję coś skropnąć podobnego, żeby lżejszego, żeby wyrzucić z siebie nadmiar słów. Dosłownie wyrzucić. Wpisów było dokładnie dwie sztuki, nie będzie więcej, bo mi się najzwyczajniej w świecie znudziło. Już kiedyś o tym mówiłam, że na dłuższą metę pisanie czegoś innego niż groza albo horrory, mnie nie interesuje i mnie nudzi. Z blogiem było tak, że efekt osiągnęłam, wylałam słowotok nadmiarowy, następnie tego bloga skasowałam i na razie do niego nie wrócę. Czy tak postąpić powinnam? Nie wiem. Wiem, że tak postąpiłam i to postępowanie, przepraszam, to postępowanie w pełni mnie satysfakcjonuje. Ostatnie pytanie brzmi, dlaczego nie chcesz jeździć po konwentach ze swoimi pogadankami? No ja chętnie odpowiem na to pytanie, lub nadmienię, że to pytanie nawiązuje do kolejnego pytania. Odpowiedzi na oba udzielę po przerwie, a skoro przerwa, to dzwonek, a skoro dzwonek, to jakaś melodyjka, na przykład skoczna, rozkroczna, jakakolwiek, poproszę telekino o śpiewogrę, czyli muzyka po muzyce krwawa kałuża odcinek 9 w odsłonie chyba piątej, bo już straciłam rachubę, mówię po raz drugi czyli po raz piąty chyba w niniejszym programie ogólnie rzecz biorąc wchodzę na antenę metaforycznie, gdyż gdybym rzeczywiście wyszła na antenę, to ta antena by się wzięła i załamała, gdyż kałuża ze mnie duża, a co za tym idzie ciężka? kolejne pytanie od słuchacza, mianowicie dlaczego nie jeżdżę z pogadankami na konwenty tematyczne czyli tak zwane zjazdy miłośników fantastyki, no cóż jeździłam, kilka razy byłam, dziękuję i wystarczy. Pogadanki na konwentach wiążą się z czymś, co się nazywa wystąpienie publiczne. Myślałam, że dam sobie radę z wystąpieniami publicznymi, ale jednak sobie nie radzę, stojąc przed grupą ludzi serio. No, no ale naprawdę serio. Mam wtedy ogromną tremę, strasznie się denerwuję, robi mi się gorąco, puchnę, po co się jak świnia albo mops, plączy mi się język. Dodatkowo do tego rodzaju imprezy, yy, na tego rodzaju imprezach Ludzie robią zdjęcia, albo nawet filmują. I ja, duża baba, nie dość, że spocona, zdenerwowana i spięta. Jestem wszelako chyba najmniej fotogeniczną istotą na ziemi. Na zdjęciach wychodzę jak ten kolor, któremu Hansolowi się kasę, czyli dżaba. Najchętniej zdjęcia robione, znaczy najczęściej zdjęcia robione są z tak zwanego dołu. Robi mi się indyk, mam pąsy, jak luska baba, robię dziwne minny, czyli generalnie jest tak, że dno i 7 metrów mułu. Jeżeli chodzi o spotkania autorskie, dlaczego ich nie lubię? Z tego samego powodu. Z tego samego powodu nie lubię spotkań autorskich, dlatego nie lubię występować publicznie na pogadankach konwentowych, czyli prelekcjach. Na spotkaniu autorskim czuję się jak chomik na batelni, by była taka kiedyś tam pieśń zacna. i Cytuję właśnie fragment tej pieśni, że czuję się jak chomik na batelni. Ponieważ, dosłownie jak chomik, ponieważ siedzę na, na podejście pod lampą albo dwiema, robi mi się gorąco, muszę mówić ładnie, składnie na temat, ludzie na mnie patrzą się, generalnie ja nic nie widzę, się stresuję, a tu właśnie nawiązuję do problemu z wystąpieniami publicznymi, nadal sobie z nimi nie radzę, dodam, że nie uważam spotkań autorskich za konieczność, mi wystarczy, że będę sobie siedziała pod moim kamieniem, co, co jakiś czas wyciągnę łapsko z nową książką wydawnictwo dostanie. Będzie chciało wydać, nie będzie chciało, nie wyda. Ja nie potrzebuję się gawiedzi w ludzkości pokazywać. Gdybym potrzebowała, to bym została, nie wiem, fotomodelką, spikerem telewizyjnym, ewentualnie aktorką, ale to przypuszczam, że wątpię, byłabym chyba aktorką charakterystyczną. Znaczy, owszem, mam wiele fajnych rzeczy do powiedzenia, Niektóre fajne rzeczy zawarłam w moich tekstach, gdzieś tam się ukazujących. Niektóre fajne rzeczy paruję na antenie niniejszego radia za taką, że tak powiem, sposobność naczelnemu Grzegorzowi Raczkowi serdecznie dziękuję i dziękować jeszcze będę. No i to wystarczy. I jeżeli ktoś uzna, że za takie tam spotkanie autorskie, że są to, że tak powiem, kwestie konieczne w, czy niezbędne, innymi słowy, do zachowania płynności czegoś w podobie, mojej tak zwanej yy, kariery literackiej to się nad tym, że spotkaniem autorskim ewentualnie jakąś prelekcją ciężko zastanowię albo, nie wiem, wyślę kogoś medialnie usposobionego, który będzie przemawiał w moim imieniu no tak, moi kochani, powiem to niniejszym i się wcale nie będę tutaj krygować. Nie jestem osobą wielce medialną, aparat fotograficzny mnie nie kocha, kamera tym bardziej, dlatego dla świętego spokoju i dla braku szoku, który wywołują moje podobizny na zdjęciach albo gdzieś tam, zostanę sobie na tak zwanym boku medialnym. I to mi wystarczy. Poza tym, jak między nami wolę się z ludźmi spotkać na piwie w pubie, niż jako tam oficjalny autor na podejście na spotkaniu autorskim, no ja widzę generalnie różnicę, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Poza tym jest masakrycznie dużo innych autorów, którzy nie mają zahamowań, są lewami spotkaniowymi, robią show i w ogóle są stuprocentowo medialni. Takoż na pewno scena spotkań autorskich, pogadanych, aka prelekcji tematycznych nie zubożeje z powodu mojego społecznego wycofania. Ostatecznie mogę przemawiać tyłem do publiczności, ale nie, nie, tak po chwili namysłu stwierdzam, że, że nie mogę tak przemawiać, bo to by było po prostu niegrzeczne. Takoż pozwólcie, że schowam się pod moim kamieniem, czy tam w jakiejś grocie się w kącie zwinę, ciepłymi liśćmi nakryję albo ściboleniem zajmę, a teraz y, okazuje się, że nie tyle w grocie siedzę, czy przed komputerem, y, nagrywam audycję i dotarłam aktualnie do końca dziewiątego odcinka Krwawej Kałuży, no to znaczy, że czas leci, rosną dzieci, trzeba się ten odcinek tradycyjnie zakończyć, a zakończyć zapowiedzią odcinka następnego, czyli dziesiątego. Nie będzie to odcinek tak zwany jubileuszowy, gdyż ustaliłam poprzednio w ósmej krwałej kałuży, że jubileuszowy odcinek będzie nosił znamienny numer trzynasty. Ale mimo tego postaram się, żeby odcinek dziesiąty był wielce ciekawy, wciągający oraz jakiś tam w podobie, może powiem o jakimś filmie, albo książce, albo komiksie, albo czymś innym, związanym oczywiście z grozą i horrorem. Żegnam się z Wami tradycyjnym, niech Wam ziemia lekką będzie. Do usłyszenia, kochani porąbani. Do usłyszenia.